No, dźwięk działa? Działa. No więc tak. Cześć, ja się nazywam Michał. Jestem studentem filologii polskiej na pewnym uniwersytecie. Nie podam nazwy, żebyście się zastanawiali. Nie, żartuję oczywiście tutaj. Przepraszam bardzo. Chciałbym opowiedzieć pewną historię, która przydarzyła mi się miesiąc temu, żeby... Nie, może zacznę od początku. Otóż zdarzyło się to w bibliotece no, przy należącej do y, mojego wydziału kiedy to szukałem materiałów na temat mojej przyszłej pracy magisterskiej y, i tak się jakoś złożyło, że wpadła mi w ręce wpadło y, mi w ręce pewne dosyć stare wydanie y, roczników Jana Długosza Napisane jeszcze po łacinie, bo jak wszyscy wiem, jak nie wiecie, jak ja wam powiem teraz, długoż pisał po łacinie. Dopiero później ukazało się polskie tłumaczenie tych roczników słynnych opisujących pierwsze lata naszego kraju i no, i więc no więc tak wziąłem te roczniki do ręki, otworzyłem je i z ciekawości zacząłem kartkować, bo na przykład chciałem sobie wyłapać jakieś fajne łacińskie cytaty. Moja łacina nie jest może najlepsza, ale y, moją uwagę przykuło to, że pomiędzy kartek wysunęła się y, pewna pożółkła już kartka wyrwana z zeszytu, zapisana y, jakimiś no, interesującymi rzeczami, to znaczy po tym jak się w nią wczytałem, <śmiech> zauważyłem, że y, opis jest w niej opisana pewna pewne słowiańskie widziadło, które długoż opisał w swoich rocznikach. To, to widziadło, ta zjawa, należąca właśnie do mitologii słowiańskiej, nazywa się morga, tak jak taka jednostka miary dawna. Nie wiem, czy to jest zbieżność, jeszcze do tego dojdziemy. W każdym razie na tej kartce było bardzo dużo ciekawych rzeczy napisanych o tym widziadle słowiańskim i postanowiłem no, zbadać trochę głębiej tę sprawę, tyle że zadzwonił mi telefon, kolega zadzwonił do mnie i musiałem wyjść z biblioteki, żeby odebrać co się potem jakoś złożyło, że no nie wróciłem już do tej biblioteki znaczy wróciłem, ale dopiero dzień później i szukając tej kartki już nie mogłem jej niestety znaleźć musiała mi gdzieś wypaść albo ktoś musiał zabrać w każdym razie było tam bardzo dużo ciekawych rzeczy napisanych o tej istocie, to też yy, no, wciągnęło mnie to, zaintrygowało mnie to, no, bo lubię takie historyczne ciekawostki, więc yy, no, postanowiłem zbadać to głębiej i zacząłem grzebać w tych rocznikach Długosza i wypożyczyłem sobie polski yy, egzemplarz, polskie tłumaczenie i nie znalazłem, chociaż przekartkowałem, przewrotowałem całość yy, dwukrotnie, to nie znalazłem yy, nie znalazłem jej ani jednej wzmianki o tym, o tej istocie, o tym straszydle. Nie wiem, wydawało mi się kiedyś, że czytałem o czymś podobnym u Sapkowskiego czy u jakiegoś innego pisarza fantazy polskiego, który się... który korzystał z tego typu z tego typu no, motywów starych słowiańskich, ale nie, nie, nie. I pytałem parę osób interesujących się tymi tematami, o to, czy wiedzą coś o tej istocie no i nikt nie wiedział wypożyczyłem sobie w takim razie łacińską wersję roczników Długosza i okazało się, że w polskim wydaniu pewne fragmenty nie zostały uwzględnione, nie, nie wiem z jakiego powodu, już wysłałem w tej sprawie maila do wydawcy, ale do tej pory nie odpowiedział i myślę, że już nie odpowie Chociaż czekam dalej na tego maila. I yy, jak już mówiłem, pewne fragmenty z łaciny nie zostały przetłumaczone na polski. Yy, zostały usunięte z polskiego wydania. I właśnie w tych y, fragmentach jest opis tej istoty. Yy, no i sprawa wydawała, wydała mi się dosyć rozwojowa. Trochę pamiętam z tego, co czytałem z tej kartki, którą znalazłem po raz pierwszy w bibliotece. No i poszedłem tym tropem, swoją tą pamięcią, szukając w innych źródłach. No bo jak już mówiłem, lubię takie ciekawostki historyczne, zwłaszcza, że interesowałem się kiedyś mitologią słowiańską, dzięki czemu no, y, czytałem sporo rzeczy o mitologii słowiańskiej, więc y, zdziwiło mnie, że jest jakaś istota, słowiańska, jest jakiś słowiański demon, który nie jest mi znany, jako iż czytałem dość dużo rzeczy. No i że coś takiego mi mogło umknąć? No nic. I właśnie chciałbym udokumentować moje poszukiwania informacji o tej mordze. Czy też w łacińskim łacińskim, łaciński, w, łaciński zapis morkłe przez kół w środku no i postanowiłem, że no nagram to w formie podcastów, w formie audycji audio może kogoś zainteresuje i to jest tu właśnie chciałem zakończyć, dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że kiedy następnym razem kiedy znajdę coś później, jakieś informacje o, ty, o tym stworzeniu to nie omieszkam opowiedzieć o nich tutaj dziękuję za uwagę i do usłyszenia jutro, może, może pojutrze zacznę, do czego uda mi się dokopać. Cześć.